Up, and cheer. It's Christmas, it's Christmas. Everybody go and get your wishes. It's Christmas, it's Christmas. Sooner or later, you'll miss this. Been waiting all year long for this meal. It's the best time. Piąteczna noworoczna audycja o numerze 168, a wy oczywiście słuchacie podcastowej dziewiątki przed mikrofonem. Darek, witam wszystkich jak zwykle serdecznie. A co w tym ostatnim, w 2011 roku podcaście Radia 9 Lubin? Dzisiaj udamy się z podróżą do świata czasomierzy, usłyszycie o szwajcarskich i nie tylko zegarkach. Oprócz zegarków i ich tykania usłyszycie trochę muzyki w nucie oczywiście świątecznej. Nie zabraknie też krótkiej wizyty w klubie Piór. A to wszystko w dzisiejszym podcaście, do którego zasłuchania wszystkich Was już teraz zapraszam. A, a na sam koniec oczywiście nie zabraknie świątecznych życzeń od podcastowej dziewiątki dla Was wszystkich. Zapraszam do słuchania. Ho, ho, ho, Witam! Tu Święty Mikołaj! Miło mi powitać wszystkich słuchaczy podcastu Radio 9 Lubin. Życzę wszystkim wesołych świąt! Krzysztof Maj, Rzecznik Prezydent. Serdeczne życzenia spokojnych świąt, Bożego Narodzenia, aby były spodzone w rodzinnej, ciepłej atmosferze, a na Nowy Rok Wszystkim mieszkańcom miasta życzymy, żeby było jeszcze lepiej jak teraz, żeby byli coraz bardziej zadowoleni, żeby nam miasto piękniało i pięknieli nam Lubinianie. Dzisiaj troszeczkę jesteśmy zainspirowani manufakturami zegarkowymi, taki jakiś film, który obejrzeliśmy całkiem Piany. niedawno, dokumentalny wzbudził nasze zainteresowanie znaleźliśmy go w internecie a jeszcze wcześniej miałem okazję zobaczyć go w telewizji i chyba dzisiaj będzie troszeczkę o takich fajnych może dziełach sztuki, co to będzie bo to takie fajne Czas i urządzenia do jego pomiaru tak bym to nazwała jak książka pewnego profesora profesora Mrugalskiego o której na pewno jeszcze opowiemy kiedyś, natomiast bardzo polecam jakimś fanom zegarków ponieważ jest napisana bardzo przystępnym językiem o tych wszystkich trybikach, które się mieszczą w takim mechanizmie skrócie. mechanizmie zwanym inaczej werkiem, czyli porozmawiamy o niczym innym, jak o czasie, jego upływaniu, czyli o czasomierzach zwanych potocznie zegarkami. A Podróż zaczniemy od katalogu, takiego fajnego. Mam go przed sobą. Ty masz jeden egzemplarz. Co... nie, ty masz troszeczkę inny. Ja mam jeszcze inny. Z jednego z tych katalogów dowiedziałem się, że najstarsza działająca nieprzerwanie manufaktura zegarkowa na świecie w Szwajcarii to waszerą Konstantin i istnieje nieprzerwanie już od 255 lat. Yy, tak i znakiem firmowym tej manufaktury jest krzyż maltański, taki wpisany w tak, krzyż maltański, tak. dobrze mówię? Tak, dobrze mówię nie tyle wpisany nawet w samą nazwę, co mieszczące się nad nazwą firmy, na tarczy zegarka. No, zegarki są bardzo piękne. Zegarki tej firmy są bardzo piękne, ale żeby e, tak... Ceny mają, piękne. ceny mają piękne. I właśnie ja tutaj zaglądam Dziś sobie więcej, na... Oczywiście, bo to stary cennik na pewno. Cennik jest nieco stary, ale żeby uświadomić w ogóle wartość zegarków tej firmy, no powiem, że będziemy strzelać z dużego kalibru, bo ceny zegarków tej firmy zaczynają się już od kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale właśnie przeglądam sobie fotografię, bo niestety oryginału nie mam okazji nawet założyć na moją rękę. Zegarek chronograf Parcimonii Traditionelle wykonany z 18-karatowego różowego złota. Już nic więcej nie powiem, ale cena tego zegarka to na przykład 138 tysięcy. 000... 350 zł, ale tak naprawdę to nie będzie najdroższy zegarek, o którym dzisiaj powiemy, bo później czekają nas naprawdę wielkie sensacje cenowe i żeby było fajniej, powiemy Wam o promocji cenowej na pewien jeden zegarek, ale jedyny w swoim rodzaju, bo powiem, że ma coś wspólnego z grawitacją i o przeciwstawianiu się temu prawu fizyki, ale zanim powiemy o tym zegarku i o tych następnych, to posłuchajmy krótkiego utworu muzycznego. Dzisiaj za chwilę oczywiście wracamy do historii czasomierzy, bo dzisiaj. Będzie bardzo ciekawie i przygotujcie dużą gotówkę, jeżeli będziecie chcieć, chcieć posiadać chociażby jeden z zegarków, o którym dzisiaj opowiemy. Ale wystarczą Wam może trochę mniejsze pieniądze, bo na pewno i o takich również coś ciekawego będzie. Says snow tonight. I really hope it proves him right. I know that problem sounds a bit cliche. Oh, oh, the carol's ringing through the air. The people shopping everywhere. And someone on a one horse open sleigh. Oh, oh. I believe that reindeer fly Unlock the inner child inside. Christmas time is. Again, Let the love light shine right in uh, Gifts for every boy and girl It's Christmas time around the world Chestnuts roasting on the fire That will be my heart's desire Raising up a glass of Christmas cheer ow, ow. Children Sing join along my favorite one, the Christmas song. Ever change my way Oh no You see It's more than just one day mm -mm. This Christmas joy I'm telling you Will make a believer Out of you Year it's true, I really hope that you have to nip if you see you'd understand Go singing hand in hand Christmas time is No i wracamy do historii czasomierzy, ale nie tylko do historii, bo o tym, co ciekawego we współczesnym świecie, bo dzisiaj zegarki nie służą nam tylko i wyłącznie do odmierzania czasu. Co prawda większość z nas nosi zegarek na nadgarstku, ale stanowią bardziej elementy współczesnej biżuterii tak naprawdę. Już troszeczkę mniej odmierzaniu czasu, bo no wygodniej czasami jest nam spojrzeć na zegarek elektroniczny, który wszyscy mamy w telefonie, a telefonów jest już w Polsce chyba więcej niż Niż, e, samych obywateli, więc tak... Na... zegarki są dla mężczyzn jedyną, nie, nie, nie, niekiedy, często jedyną biżuterią, jaką posiadają, dlatego e, no fajnie jak mężczyzna ma kilka tych zegarków do różnych stroi, do różnych sytuacji w życiu, zarówno sportowe, jak i nie wiem, no właśnie mechaniczne, czy takie bardziej klasyczne do garnituru, eleganckie. No, wracając jeszcze do biżuterii u panów, to ktoś kiedyś mądry taki podobno powiedział, ja to słyszałem, podobno najlepszą biżuterią dla każdego prawdziwego mężczyzny to jest dobry zegarek, Porsche i ładna kobieta. Ale przejdźmy teraz już dalej do zegarków, bo mówiłem tutaj o Kalibrze i Magda nie może się powstrzymać i... E Darek mówił o kalibrze cen, jeżeli chodzi o zegarki, natomiast w zegarkach mechanicznych jest coś takiego jak kaliber i jest to określenie rozmiaru mechanizmu zegarków właśnie wyrażane zazwyczaj w liniach paryskich. Także jedna linia paryska to 2,256 mm toż jeszcze znajduje się w zegarkach mechanicznych, ponieważ tak wszyscy jesteśmy przy, przyzwyczajeni do zegarków kwarcowych, które e, są napędzane baterią. E, w no ale bateria kiedyś się skończy. Oczywiście. Chyba, że nabędziemy zegarek e, z baterią wiel wieloletnią. Albo, albo możemy nabyć Napędzany... zegarek i automatycznie, tak, i... energią kinetyczną podczas ruchu nadgarstka, ale możemy też nabyć zegarek. Chyba jeden z japońskich producentów, o ile mi dobrze wiadomo, firma Casio posiada, ale nie tylko Casio, chyba Seiko również, nie jestem pewien dokładnie, ale posiadają w swoich ofertach zegarki, które gromadzą energię słoneczną ponieważ ich cyferblaty są po prostu tak naprawdę właśnie tą baterią słoneczną, która z codziennego światła podczas użytkowania tego zegarka gromadzi tą energię w swoich bateriach. Ale... Bardzo ekologiczne zegarki, jeżeli chodzi o... No chyba najbardziej ekologiczny to będzie jednak zegarek mechaniczny, o którym dzisiaj opowiadamy tak naj, najczęściej i on będzie chyba najdroższym zegarkiem, bo ja dzisiaj mam na sobie zegarek mechaniczny, zegarek nakręcany, ale są zegarki mechaniczne, automatyczne. Mówimy o napędzie tego zegarka, czyli niekwarcowy, czyli całkowicie mechaniczny, automatyczny. Automatyczny to zegarek, który napędzany jest energią, energią kinetyczną też. czyli podczas ruchów ręki ruchów nadgarstka tak naprawdę wahadełko napędza i nakręca ten zegarek, Cześć. ale porozmawiamy teraz o jednej z takich firm bo na przykład Alain Genzune bardzo znana firma w produkcji drogich zegarków, bo te zegarki są bardzo, bardzo drogie wynajmniej dla przeciętnego Kowalskiego ale, ale są, są zegarki... bardzo klasyczne w wyglądzie nie ma tam żadnej ekstrawagancji nie jest po prostu Tak, ktoś by powiedział, że to jest zwykły zegar. Tak, dla tak, przeciętnego człowieka. Tak, oczywiście. Szczerze nawet znam zegarki, które bardziej mi się podobają, ponieważ no, te mają taką typowo surową klasykę, no, można, ale klasykę w jakim wykonaniu. Ale co na przykład opatentowała ta firma, ponieważ dzisiaj wiele firm korzysta z patentów właśnie Alangenzynę, Wśród wielkich odkryć jest m.in. mechanizm z 31-dniową rezerwą chodu. Ale zaznaczmy jeszcze to, że przeważnie zegarki i mechaniczne, tą rezerwę chodu mają 48-godzinną. No zwykle Wiedoby, tak. zwykle liczona Wiedoby, jest ona w godzinach, uh -huh. a tutaj firma Zone wymyśliła, w, na, jak na tamte czasy wówczas, właśnie taki czasomierz, a właściciele otrzymywali specjalny kluczyk do nakręcenia tego zegarka, który był zaprojektowany specjalnie do tego modelu właśnie. To jest, to jest taka ciekawostka. Tutaj taki bardzo klasyczny model tego zegarka posiada e, tak naprawdę na swojej tarczy oprócz e, zwykle po lewej stronie prezentowanego w tym klasycznym, najbardziej znanym, chyba popularnym modelu, po lewej stronie tarcza, na której wskazywane są godziny, później oczywiście jest data, jest też wskaźnik rezerwy chodu, no i mamy oczywiście sekundni. Ja jestem znowu zwolenniczką, mimo tego, że jestem tradycjonalistką, jestem za bardziej futurystycznymi zegarkami. I na, przykład na przykład zegarkami. Mają się zegarki binarne. No i zegarki... właśnie. No I powiedz teraz, na czym polega odczytanie. Yy, czasu na tym zegarku binarnym. A tu matematycy by mieli, że tak powiem... Yy... Czyli co, ja muszę w głowie szybko przeliczać? Yy, dokładnie ten zegarek daje do myślenia i do takiego, no nie wiem pobudzenia komórek mózgowych o, na przykład wstajesz do pracy, 6 rano y, szykujesz się i nagle musisz spojrzeć na godzinę, bo czas wychodzić i musisz sobie dodać cyferki, które znajdują się... Y... No i właśnie, to teraz powiedz słuchaczom, którzy nie widzą tego zegarka, jak działa zegarek binarny jak odczytać z niego czas, nie. jak on w ogóle wygląda Trzeba, to trzeba zobaczyć oczywiście, tego się nie da y, opowiedzieć, natomiast y, w takim Czyli Ktoś, cyfrycie... kto nie lubi matematyki, to może się sobie odpuścić, bo nie dość, że nie policzy ceny tego zegarka, to w ogóle nie będzie ja odmówiał odczytać nie czasu. Nie matematyki, ale uwielbiam zegarki binarne, odkąd w ogóle zobaczyłam ten zegarek po raz pierwszy. No proszę bardzo, która godzina jest na tym zegarku tutaj? Pokazujesz się. Nie, jeden. nie, tu, tu akurat Darek pokazał mi zegarek, który nie, nie jest typowym zegarkiem binarnym, tylko takim, że tak powiem, podobnym do binarnego. Natomiast typowy zegarek binarny ma cyferki po jednej stronie 1, 2, 4 i 8. Po drugiej natomiast 1, 2, 4, 8, 16 32. Te z lewej strony, o których powiedziałam wcześniej, od 1 do 8, to są godziny, które oczywiście trzeba sobie dodać, ponieważ dioda, która się podświetla przy danej cyfrze oznacza no, godzinę. Trzeba dodać te diody ze sobą, potem dodać te, po prawej stronie, to są minuty. No i mam już godzinę gotową. No i tutaj przypomina mi się historia z tego filmu, o którym opowiadaliśmy na początku, mianowicie o repetycji minutowej, czyli o takim mechanizmie, w którym też musimy troszeczkę pododawać i stosuje się to, uwaga, w zegarkach mechanicznych, automatycznych a właśnie co daje repetycja minutowa z tej repetycji do dzisiaj w tych zegarkach korzystają na przykład osoby niewidome, ale to nie tylko dla nich wymyślono, ponieważ y, kiedyś nie było tak powszechnie dostępnej energii elektrycznej no, ale na przykład w nocy trzeba było sprawdzić, która jest godzina, więc wymyślono taki mechanizm który po naciśnięciu przycisku w tym zegarku zwalniał y, y, y, Dwa młoteczki, które uderzały, najpierw na przemian uby, obydwa uderzały yy, godzinę, następnie uderzały ilość kwadransów, po czym uderzały minuty w danym kwadransie. Czyli jeżeli mieliśmy na początku trzy uderzenia, później dwa uderzenia i znowu dwa uderzenia, to znaczy, że była to godzina trzecia, trzydzieści, Dwie, ponieważ były dwa kwadrans, trzecia, dwa kwadranse i dwie minuty. I tak właśnie repetycja minutowa działa. A o tym jak działają inne mechanizmy w zegarku i o zegarku, którym powiemy Wam chyba naj, najdroższym, jaki udało mi się znaleźć w jednym z tych katalogów, no niestety nie mamy okazji chyba tego zegarka w życiu na oczy własne nie zobaczymy wiem, że istnieje wersja nieco inna o tym jaka w ogóle cena wchodzi w grę i o tym na czym ten zegarek jest tak bardzo wyjątkowy to po tej przerwie muzycznej którą teraz usłyszymy Jesteście ciekawi o jakim zegarku dzisiaj tak mówimy i powiemy jeszcze o innych zegarkach. Zanim dojdę do tego zegarka, dojdziemy z Magną do tego zegarka, o którym chcemy Wam bardzo powiedzieć. To przecież tak naprawdę są kolekcjonerzy zegarków, którzy kolekcjonują zegarki nie tylko te szwajcarskie, ale przecież ówczesny, dawny przemysł radziecki budował tak znane zegarki jak Moskwa, jak Pabieda czy chociażby Poliot, który właśnie posiadam w tej chwili na własnym I tak, nadgarstwem. Także czajka oczywiście, którą nawet chyba ja posiadałam będąc jakimś małym dzieckiem z pierwszej klasy, który później się zagubił, ale byłam bardzo zadowolona z niego. Pamiętam, że dziadek mnie uczył jeszcze nakręcać ten zegarek. I odczytywać czas, bo przecież y, chcieliśmy. W, w, w, ja pamiętam, że jeszcze ileś tam lat do tyłu, to tak naprawdę zegarek elektroniczny bym tak był takim... Em, Taką, takim postępem technicznym. Każdy chciał się pokazać z posiadaniem właśnie zegarka elektronicznego, który na wyświetlaczu LCD pokazywał e, właśnie czas, godziny, minuty, w dokładny sposób, a czasy zmieniły się w ten sposób, że dzisiaj te zegarki, które są Mechaniczne, które są automatyczne, są, są droższe, najdroższe, są dzisiaj najbardziej pożądane, a w ogóle tarcza z analogowym wskazaniem wskazówek, no to już w ogóle jest coś, czego oczekujemy, ale kilka firm oferuje różne inne sposoby odczytywania czasu, nie tylko ten binarny, bo cyferblaty mają różne zastosowania i czasami w różny, dziwny sposób odczytujemy godziny. No zegarki są przede wszystkim, wydaje mi się, że teraz, no to, tak jak Darek mówi, kolekcjonerzy mogą pasjonować się mechanizmami, zegarkami, e, jakimiś innowacjami, które są wprowadzane w tych mechanicznych zegarkach, ale tak naprawdę zegarek w dzisiejszych czasach jest takim elementem mody, ubioru twojego. No i wyrażają tak naprawdę osobowość, bo jeżeli posiadamy zegarek kwarcowy, no to będziemy pewno szli zwykle na coś prostego, prawda? No bo nie bawimy się tym nakręcaniem tego zegarka, ale jednak chyba najciekawszą rzeczą jest te wtykanie tego mechanizmu, kiedy to byliśmy mali i tak jak w tej chwili przytykam sobie zegarek do ucha, słyszę tykanie tego werku. Jego, jego bicie, bicie jego serduszka, krótko mówiąc. E Darek nie wspomniał jeszcze o tym, ale też, no wiadomo, zegarki robione są i dla mężczyzn i dla kobiet. Ja na przykład uwielbiam męskie zegarki, więc uwielbiam duży zegarek na nadgarstku. No i mm, właśnie, skąd się bierze to, że mamy te zegarki teraz czasami coraz większe? Ludzie są więksi, wyżsi i lubią duże zegarki? No ale no to jest też chyba taki, taka chęć pokazania się. No bo tak jak mówiłaś, zegarek... To zwraca uwagę po prostu, jest elementem biżuterii, elementem stroju i zwraca uwagę. Już nie służy tylko i wyłącznie do czasu. odmierzania czasu. Nie tylko do odmierzania czasu, ale za to jak dokładnego. Służy zegarek, do którego właśnie powoli tą pokrętną drogą w historii manufaktur Zegar i zegarmistrzostwa zmierzamy. To Niesamowity wręcz zegarek, który posiada mechanizm turbilion antygrawi antygrawitacyjny, czyli tak zwany turbilion 0G, czyli bez żadnych, grawita nie ulega po prostu grawitacji, a ten zegarek jest wyposażony... To jest design. Tak, oczywiście. Zegarek nazywa się Zenit. Turbillon 0G, występuje w wersji inkrustowanej złotem i wykonanej tylko i wyłącznie z innych materiałów, jakże bardzo kosmicznych, bo zegarek wygląda wręcz kosmicznie, a wyposażony jest w system 0G, który utrzymuje mechanizm, właśnie tę serduszko tego zegarka, czyli ten turbillon, w stałym położeniu horyzontalnym, dzięki czemu mm, eliminuje jakikolwiek wpływ grawitacji na pracę tego zegarka i dokładność e, wskazywania przez niego czasu. I przez to tak naprawdę system ten całkowicie e, eliminuje błędy w odmierzaniu czasu, a stworzono go aż ze 166 niepowtarzalnych elementów. Cena tego zegarka zaczyna się już od i tutaj przygotujcie się, bo jeżeli słuchacze podcastowej dziewiątki gdzieś stoją, to radziłbym sobie usiąść słysząc tą cenę, ponieważ ona zaczyna się, tak, tak, zaczyna się i to pewnie w jakichś warunkach promocyjnych, od 1 miliona 372 tysięcy 500 złotych, ale zegarek mechaniczny, jak wiemy, możemy kupić również za kilkaset złotych. No, tak około 500 złotych już można wydać na zegarek mechaniczny, więc... Możemy go kupić nawet za 2-3 tysiące i również będzie zegarkiem wyjątkowym, na pewno wykonanym w jednej ze szwajcarskich, chociażby nawet amerykańskich manufaktur, bo jedna z firm oferująca właśnie te tańsze wersje zegarków, firma Timex, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Tak, oczywiście taki pierwszy zegarek, który wyprodukował Timex i który był bardzo popularny, to był zegarek, w którym poruszała się myszka Miki. Jeżeli kojarzycie taki zegarek ze swojego dzieciństwa właśnie, to... Tak, i ta firma posiadała jedna, chyba z jedynych firm na świecie, która mogła wykorzystać wizerunek myszki Miki w swoich zegarkach. Tego to akurat nie wiedziałam. A to gdzieś wyczytałem, o ile dobrze pamiętam. Ale jest jeszcze jedna firma amerykańska, Ingersoll, która też produkuje mechaniczne zegarki, też bardzo ciekawe. No, powiem, że ja jestem zafascynowana i mechanicznymi, i męskimi, pomimo tego, że jednak zegarki binarne nadal mnie tutaj pociągają i zamierzam sobie tak po nowym roku taki zegarek sprawić się. Ale jest jeszcze jedna manufaktura, o której warto wspomnieć, ponieważ odegrała ważną rolę w historii lotnictwa, lotnictwa i II wojny światowej, bo... A może zadamy pytanie, co to za manufaktura? A nie, odpowiemy już naszym słuchaczom. Tak, będziemy tacy, bo pewnie będą i tak tacy, którzy będą chcieli zobaczyć, jakie to zegarki, bo zegarek ten posiada dużą koronkę ten pierwszy, oryginalny tej firmy i nosili go lotnicy w drugiej, podczas II wojny światowej, żeby, zegarek w rękawiczkach. żeby móc nakręcać zegarek w rękawiczkach dokładnie i po to ta duża koronka, która z tego zegarka wystawała, ale zegarek był wyposażony jeszcze w jedną pewną funkcjonalność, która była nieodzowna w tamtych czasach i nieodzowna podczas działań wojennych, mianowicie posiadał mechanizm antymagnetyczny, czyli tak naprawdę nie ulegał żadnym polom magnetycznym czy elektromagnetycznym, które występowały chociażby właśnie w lotnictwie i dzięki temu wkradały się do czasomierzy różne e, nieprawidłowości we wskazaniu czasu. Do dziś firma produkuje zegarki, do dziś wiele z nich e, IWC, e, tak nazywa się ta firma, czyli no, International Watch company. company. I firma to po prostu trzy literki. I? W i C i ta firma produkuje zegarki, które są do dzisiaj wielką klasyką. Wśród nich modele przypominające właśnie te z dużą koronką, które znane są z tych lat wojennych tak naprawdę, ale są też oczywiście współcześnie wyglądające sportowe chronografy. Chronografy służące chociażby do odmierzania właśnie czasu i tego przydające nam się do, do sportu, bo mają po prostu stoper. Chronograf, czyli zegarek z komplikacjami. Tak. I ze stoperem. Tak. Mam nadzieję, że od teraz, od tej audycji nie będziecie się już martwili upływającym czasem tego, że z dnia na dzień stajemy się starsi, tego, że już mija 2011 rok i rozpoczyna się kolejny niedługo, dlatego, że mamy takie piękne urządzenia do odmierzania czasu, które mogą nam umilić ten upływający właśnie czas. I jeżeli będziecie wybierać sobie biżuterię, to warto zastanowić się, czy to będzie biżuteria, taka typowo biżuteria, czy to będzie na przykład właśnie dzieło sztuki w postaci wyjątkowego, funkcjonalnego zegarka, który pomoże nam nie tylko sprawdzić, która właściwie jest teraz godzina, och jak późno, trzeba powoli kończyć dzisiejszy podcast, czy też yy, pozwoli nam chociażby w jaki sposób wyrazić samego siebie, bo to, jaki zegarek wybierzemy, czy dobrze dopasujemy go do stroju i jaki to będzie mechanizm, będzie świadczyć tak naprawdę o tym, jaki mamy gust i będzie wyrażać naszą własną osobowość. Tak jak wyrażamy to przez własny strój, czy przez inny rodzaj biżuterii, jaki mamy na sobie. Darek by zaraz powiedział, że Magda na swoim szczupłym nadgarstku ma ogromny, skórzany pasek, <grych> Nie pasującego właściwie do niej zegarka. Tą historią zastanawiajcie się, jaki zegarek ma Magda. E, kończymy podróż po manufakturach szwajcarskich, ale mam nadzieję, że do zegarków powrócimy i posłuchacie w którejś z audycji tykania jakiegoś ciekawego Dokładnie. zegarka i opowiemy jeszcze o, o, o kilku innych zegarkach, o różnych firmach, bo sądzimy, że ten temat tak naprawdę to temat rzeka, bo Manufaktur zegarkowych ze Szwajcarii chociażby jest dużo, ale są też inne z różnych zakątków świata. Dziękujemy za wysłuchanie audycji do i do, do, do usłyszenia, do zobaczenia. Tak? Do zobaczenia również. Jeżeli tylko będziecie chcieli pooglądać jakiś z tych zegarków, to pewnie gdzieś tam pomyślicie o tym, że słyszeliście o zegarkach porządnych w podcastowej dziewiątce.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 Całość konferencji prasowej. W Radio 9. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to to Panowa autobus. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś ważny Serdecznie nazywam się Andrzej Hirenu i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Cześć mój starszych Piraf. Słuchajcie Radia 9 Lubin. Mówi Grizzly, West Rocker. Słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie.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 Na koniec przed życzeniami, oczywiście, bo pamiętam, dodam e, tylko co słyszeliśmy w dzisiejszej audycji, a wszystkie utwory pochodziły z serwisu musicali. Dawne pod Save Music Networki i byli to Item It's Christmas, Astrom the Christmas Night oraz Jeff Smith Christmas Time Around the World. A na koniec oczywiście w ostatniej audycji w tym 2011 roku pozostaje mi życzyć wam wesołych, spokojnych, zdrowych i jakich sobie tylko jeszcze życzycie, świąt, także dobrej zabawy sylwestrowej a w nowym 2012 roku, oprócz tego, że oczywiście jeszcze więcej audycji podcastowej, dziewiątki takich fajnych, których będziecie chcieli słuchać to wszystkiego, co, by, co sobie tylko wymarzycie i o czym sobie teraz w tej chwili jeszcze pomyśleliście no i dużo zdrowia oczywiście i czego tylko jeszcze jeszczekolwiek Zapraszam do kolejnej audycji już w pierwszych dniach stycznia, kiedy dokładnie, dokładnie dowiecie się ze strony bloga podcastu oraz z oficjalnego e, profilu na Facebooku www.facebook.com kośnik czyli dziewiątka pisana bez polskich znaków, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!